Dlatego też tym częściej go wzywał do siebie, rozmawiając z nim. A po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porcjusz Festus. A Feliks chcąc sobie łaskę zjednać u Żydów, zostawił Pawła w więzieniu.